Ok, like said, It's too late. że tylko w Poland, o uh, To interna ziomal, o uh, Złoty euro, dolar, o uh, To interna ziomal, o uh, Droga bisuteria ziomal, o uh, I koszula diora, o uh, Polska z Kalifornii towar, o uh, Zamiast szukać zioła Meksykanka i Azjatka, każda jest brązowa Biała laska, czarna laska to partia szachowa Serce chłodne jaka laska, lecz gorąca głowa Dzisiaj olewam te księżniczki, potrzebna królowa O, oh, o, oh, o, oh, to interna ziomal O, oh, o, oh, o, oh, to interna ziomal O, oh, po predatora, o oh. Chodzę sobie do szeratona. całe życie mógłbym przetrapować Moja mama jest tym przerażona, twoja panna jest tym podniecona Bardziej intern niż Mediolan, mam tak nielegalny styl, że chcą mnie już gdzieś internować Bo nie czają mojej muzy, nie. bo wyprzedzą twoje ruchy Tatuaży więcej od jakuzy, nie da żadnych moje w moje szusy. Moja babcia uciekała z Białorusi, po to by kiedyś zobaczyć swoje wnuki Mordo musiałbym być wyjątkowo głupi, żeby to wszystko zmarnować o! Wszystkie moje grupy są mnie pocałować Wszystkie? Mój dom kanabis, klap, choć to nie Barcelona Ty niby robisz trapot, mamy się wyprowadzić. Chcę zwiedzić cały świat jak kłębo podróżować Znają się tylko w Poland, o uh. To interna, ziomal Złoty uh. euro, dolar o uh. To interna, ziomal uh. o bisuteria, ziomal uh. I koszula diora, o uh. z Kalifornii towar uh. zamiast szukać zioła.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 Dzisiaj olewam te księżniczki, potrzebna królowa Zaczynając wszystko na ulicach Każdy znał się tu na narkotykach Panowała mocna ulica. Pierwsze studio to była piwnica Dzisiaj skarbiam sobie milion plus Jak zioma, zioma ryzo w Pardubicach To już nie jest akcja chałupnicza Słucha tego nawet zagranica. Między mną a tobą ta różnica Bo skorzystałem mordo z daru życia Wiem, że nie polega na paru trikach To co odkryłem to nie Ameryka To mój polski styl Mój polski syf I to mi styka Nie muszę jakiś obcy być Ale nie będę się się ograniczał, jedna panna łotwa Ryga, druga Kostaryka uh. Panna ma Kanada, Bacha ma Grenada, do tego cała Afryka uh. Onaście we mnie wgryza, tak jak Bribaj. Jej egzotyczny tyłek ma kozacki design uh. Znajem się tylko w Poland, uh. to interna ziomal Złoty uh. euro dolar, uh. to interna ziomal uh. Droga biszuteria ziomal uh. i koszula Diora uh. Polska i Forni towar, uh. zamiast szukać